programu 7 dni z wolnymi mediami. Jak informuje Centrum Informacji Anarchistycznej, Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła zaprzestania używania nazwy świńska grypa, ponieważ nie można zarazić się wirusem AH1N1 jedząc wieprzowinę. Jednak egipskie władze boją się, że świnie mogą roznosić wirusa i kazały wyrżnąć wszystkie świnie. Gdy do jednej z dzielnic Kairów targnęła policja, by wyegzekwować zarządzenie władz, doszło do zamieszek. Około 300 do 400 mieszkańców dzielnicy Manchiyet Nazri obrzuciło policjantów kamieniami i butelkami. Policja odpowiedziała gazem urzającym i gumowymi kulami. W końcu zabrali wszystkie świnie siłą. Czarny Sztandar informuje, że według przecieków w mediach izraelskich przygotowany przez specjalny komitet ONZ raport na temat izraelskiej napaści na strefę gazy w grudniu zeszłego roku zawiera bezprecedensową krytykę działań państwa żydowskiego. Według raportu w czasie ataku na strefę gazy, armia izraelska świadomie i z rozmysłem ostrzeliwała obiekty ONZ w strefie, w tym szkoły i szpitale. Prowadziła też umyślny ostrzał kryjówek ludności cywilnej. Raport zawiera też szereg innych, równie poważnych oskarżeń pod adresem Izraela, których treść nie została jeszcze jak na razie ujawniona. Izraelska dyplomacja wywiera tymczasem zakulisowe naciski na ONZ, by załagodzić jego wymowę. Przypomnijmy, że 22 dni napaści na strefę gazy spowodowały śmierć ponad 1400 palestyńskich cywilów i olbrzymie straty materialne. Obywatel informuje, że produkty spożywcze przeznaczone dla dzieci są bardzo szkodliwe. Organizacja Children's Food Campaign uznała za szkodliwe dla zdrowia dzieci aż połowę ze 107 przebadanych produktów przeznaczonych specjalnie dla najmłodszych i dostępnych w najpopularniejszych brytyjskich supermarketach. W produktach tych jest za dużo tłuszczów nasyconych, cukru i soli. Najgorzej z tych, z tych badań wypadła firma Heinz. Okazało się, że 100 gram jej ciasteczek zawiera więcej nasyconych tłuszczów niż cheeseburger z McDonalda. Równie szkodliwe są wyroby firmy Cow Gate i herbatniki Baby Balance. Te ostatnie wycofano ze sklepów ze względu na obecność powodujących choroby serca tłuszczów trans. Producenci nie uznali wyników badań, twierdzą, że niemożliwe, aby ich produkty szkodziły najmłodszym. Dziennik internautów donosi, że nie będzie odcinania od internetu bez orzeczenia sądu. Tak zdecydował Parlament Europejski, który głosował nad pakietem telekomunikacyjnym. Eurodeputowani w ostatniej chwili przyjęli poprawkę zakazującą odcinania internetu bez wyroku sądu. Co zapewnie spodoba się przedstawicielom przemysłu rozrywkowego i oprogramowania, którzy dążyli do uzyskania kontroli nad internetem. Ale to nie koniec. Jesienią sprawa pakietu znów powróci, ponieważ w sytuacji, gdy pojedyncza część poprawek zostanie odrzucona, wraca ona do negocjacji. Była to ostatnia sesja Parlamentu Europejskiego przed wyborami i dlatego Europarl Europarlament zajmie się pakietem już w nowym składzie. Nadal więc do europejskiego prawa mogą wejść zapisy, które budzą obawy organizacji Blackout Europe. Podol spraw zagranicznych poinformował, że czeski senat przyjął traktat lizboński. Stało się to po apelu premiera Mirka Topolanka do senatorów, których postraszył podziałem Unii na dwa obozy, mianowicie kraje starej Unii i peryferia, które znajdą się w strefie wpływów w Rosji. Unijny dokument trafił do rąk prezydenta Czech Wasława Klausa, który zapowiedział, że nie podpisze go dopóki Irlandia nie przyjmie go w kolejnym referendum. W Senacie większość stanowią eurosceptycy, przychylni Klausowi. To właśnie ta grupa senatorów skierowała wcześniej traktat do Trybunału Konstytucyjnego, który to jednocześnie stwierdził jego zgodność z Konstytucją. Szef Komisji Europejskiej wyraził zadowolenie z wyniku głosowania. Barroso ma nadzieję, że proces ratyfikacji traktatu unijnego we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej zakończy się jak najszybciej. Portal Spraw Zagranicznych donosi, że Departament Sprawiedliwości USA zadecydował, że prawnikom administracji do George'a W. Busha, którzy w służbowych notatkach zalecali brutalne metody przesłuchiwań z torturami włącznie, nie zostanie wytoczony proces karny. Biuro do Spraw Odpowiedzialności Zawodowej najprawdopodobniej zwróci się więc do organizacji prawniczych, by to one wyciągnęły konsekwencje dyscyplinarne wobec prawników, którzy doradzając Bushowi niedokładnie przeprowadzali analizy prawnicze, nie powołali się na usankcjonowane prawnie precedensowe w stosowanie tortur wobec japońskich więźniów w czasie II wojny światowej. Czarny Sztandar informuje, że w czwartek rano w Londynie policja dokonała aresztowania 15 osób, w związku z ich udziałem w styczniowych protestach przeciwko izraelskiej napaści na strefę gazy. Wszystkich zatrzymano na podstawie represyjnych przepisów ustawy o zwalczaniu terroryzmu. Aresztowanie dokonano w domach pozwalając zatrzymanym zabrać rzeczy osobiste i odzież. Po rewizji policja zarekwirowała telefony komórkowe, prywatne notatki i komputery. Przed budynkiem policji odbyła się pikieta solidarnościowa z aresztowanymi. W godzinach wieczorno-nocnych aresztowano także 9 aktywistów biorących udział w kwietniowych protestach antyszczytu G20. Środowiska wolnościowe obawiają się kolejnych aresztowań i postanowiły w sobotę przeprowadzić protest przeciwko policyjnym represjom wobec uczestników antyszczytu. Witam Państwa. Z tej strony Dunkelhej. Jest to pierwsza audycja z cyklu Siedem dni z wolnymi mediami. Moimi gośćmi są Michał Staniul, Witam serdecznie, Janusz Korczyński, Witam, oraz Filip Czarnecki, tym razem w charakterze gościa. Witam Pana, witam wszystkich słuchaczy. Na początku naszej wspaniałej audycji odniesiemy się do raportu ONZ na temat izraelskiej inwazji na strefę gazy. Jak, jak jest postrzegany na świecie konflikt izraelsko-palestyński? Tak jak mogliśmy zobaczyć w mediach w trakcie trwania tego konfliktu, które nawet, tak naprawdę, główne media były dosyć krytyczne. Krytycznie odnosiły się do tego, co się działo w strefie gazy. do doniesienia o ilości ofiar, słyszeliśmy doniesienia o całej technologii, moderniznej technologii, która została użyta podczas tego ataku, prawda, jak bomby z białym fosforem, zubożony urat i tak dalej. Więc generalnie świat mm, był krytycznie nastawiony do, do działań Izraela y, na przełomie grudnia i stycznia, co zresztą jest udowodnione poniekąd poprzez ten raport ONZ, o którym mówi News. No właśnie, w sprawie tego raportu y, jestem dosyć zdziwiony tym raportem i chyba wszyscy inni również, że ONZ zrobiło nagle taki dosyć radykalny zwrot w, po, y, w swojej polityce. Więc mam pytanie, czy ze strony ONZ-u jest to całkowicie przemyślany zwrot, czy nie kryje się za tym jakaś inna sprawa, o której opinia publiczna jeszcze nie wie? Ja mam pewną teorię na ten temat. Jak musimy pamiętać, że niedawno w USA, czyli w najpotężniejszym państwie świata, zmieniła się, zmienił się prezydent, cała administracja została wymieniona która, no, chcę na pewno odwrócić troszeczkę tą politykę, która była prowadzona przez poprzednie administrację. Ja myślę, że podczas w ogóle tej całej inwazji mogliśmy z, e, przeczytać informację, że Obama wyraził wielkie zaniepokojenie i smutek z powodu e, liczby ofiar cywilnych i tak dalej w trakcie tego konfliktu. Ja myślę, że dla, dla Obamy czymś rewelacyjnym, to po prostu go wpisało w to nieśmiertelnie wanały historii, jeśli byłby tym prezydentem, który doprowadził do pojednania palestyńsko-izraelskiego, który zakończyłby ten konflikt, który jest przyczyną no, bardzo wielu e, problemów na świecie, chociażby tego całego terroryzmu, który też jest po części wywołany tym konfliktem, więc to no, niestety, to co Izrael zrobił, faktycznie przekreśla możliwość, szansę na to, że za kadencji Obamy, tej czy, czy kolejnej, jeśli Buda musi taką zdobyć, taki pokój może zostać um, osiągnięty, bo jakby nie patrzeć, to cochnęło ten cały proces pokojowy o kilkadziesiąt lat do tyłu. Więc myślę, że w ten sposób, bo taki raport na, na, taki raport na pewno mocno wpłynęła, wpłynęło stanowisko USA, jest takim um, jest takim pogrożeniem Izraelowi, że nie podoba nam się to, co robimy, że jeśli dalej będzie się tak zachowywać, to się skończy pomoc międzynarodowa, pomoc prawda, pieniądze amerykańskie i tak dalej. To jest takie wyrażenie, Gniewu w taki oficjalny sposób, bez jakiegoś dyplomat, bez dyplomatycznego potępienia, prawda, takiego, który prezydent krytykuje, ale w ten sposób Amerykanie dają do zrozumienia, dać Izraelowi, że nie powinni się zachować w ten sposób, ponieważ to nie jest, nie pasuje do planów Amerykanów, szczególnie do planów Obamy. Bardzo optymistyczna wizja, ale ja mam pytanie w takim razie, skoro USA są takim dobrym wujkiem, który występuje w obronie pokoju światowego. To czy w takim razie atak USA na Irak, na Afganistan również według Pana są takim atakiem w celu zachowania pokoju? Czy wierzy Pan w to, że autentycznie USA idzie w dobrym kierunku, że Obama faktycznie coś zmieni Pomimo, że na wolnych mediach niedawno był film na ten temat, że za Obamą stoją jeszcze gorsi ludzie niż za Bushem. Czy, czy w związku z tym jest Pan przekonany, że, że rzeczywiście to jest dobra wola Obamy w celu, że, że to nie jest konieczność polityczna, że to nie jest tak, że narobiło się wokół tego bardzo dużo szumu, dużo nieprzychylnych komentarzy i w związku z tym USA nie tyle o pokój chcą zadbać, a o swoją, o swój wizerunek na arenie międzynarodowej. Znaczy bo no właśnie to się łączy, prawda, bo osiągnięcie osiągnięcie pokoju w tym całym zadzenia, to pojednania byłoby no, niesamowitym sukcesem i to by pokazało, odnowiłoby całą soft power Ameryki i doprowadziłoby e, do zupełnie pełnego odwrotu tego, jak Ameryka jest dzisiaj postrzegana przez świat, co mogłoby być bardzo wymierne skutki dla, dla Ameryki. przyniosłoby to na pewno wiele korzyści. Dlatego, tak jak mówię, no to, co Izrael zrobił, było nie na rękę hmm, USA, ponieważ godzi interesy w tym rejonie i to wszystko, co na ten temat można powiedzieć. To, to jest zupełnie inna sprawa niż, niż inwazja na Afganistan i Irak, ponieważ tam, tamte przyczyny, chociażby tamte inwazje były poniekąd powiązane z konfliktem, ze skutkami konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Natomiast e, konflikt palestyński jest czymś, musimy pamiętać, co się ciągnie od jakichś 60 lat. I no, najwyższa pora dla każdego państwa, żeby ten konflikt został zakończony, ponieważ to nie jest nic, nic dobrego. I tutaj nie sądzę, żeby coś innego stało za, za Obamą, z jak, powie inne intencje. Interes tam, mówię, no, wymaga tego, żeby tam był pokój. Ja uważam, że Obama nie zmieni niczego tutaj w tej kwestii, dlatego że aby zmienić coś w konflikcie palestyńsko-izraelskim, trzeba by było dużo bardziej zdecydowanej reakcji niż wydawanie raportów przez ONZ. Więc nie Palestycji. podzielam pańskiego optymizmu w tym względzie, Natomiast uważam, że USA mogłoby poprawić bardzo swój wizerunek nie przez krytykowanie innych imperialistycznych żądań innych państw, ale przez ograniczenie własnego imperializmu, jak choćby okupacja Iraku i włączanie się praktycznie we wszystkie konflikty. Wracając do tematu, chciałem jeszcze napomknąć o jednej rzeczy. Osoby, które protestowały w styczniu przeciwko izraelskiej agresji na Palestynę zostały aresztowane dopiero teraz jako terroryści. Jaka jest tego przyczyna? Jak pan to, jak pan to odbiera? Jak pan może to wyjaśnić? Czemu to nastąpiło dopiero teraz? I czemu zostało... A i to sposób, w jaki działają służby wewnętrzne, z, chociażby w Wielkiej Brytanii. W momencie, gdy są takie protesty związane z takim wydarzeniem, które się działo w styczniu. I w tym momencie, prawda, no to jest wiadomo, że obserwowane przez służby służby specjalne, oni znajdują ludzi, którzy się zachowują w jakiś podejrzany sposób, którzy mogą mieć jakieś powiązanie. Ja przypuszczam, a czy to jest, tego nie, nie, nie dowiadujemy się tego z niucy, jestem natomiast ciekawy, Jakie narodowości były te aresztowane osoby? Być może, prawda, to było... Mówi pan też, że to nie jest trwałe aresztowanie, tylko to zatrzymanie. Teraz na pewno ruszy proces, śledztwo i tak dalej, te wszystkie takie e, no, zmudne czynności. Natomiast e, być może to jest po prostu taka um, wręcz przesadzona, profilaktyczna ostrożność, że oni zatrzymują, powiedzmy, widzą 15 Palestyńczyków, którzy tam w Londynie się zachowują w, ten, w jakiś tam określony sposób, uznają, że o, zatrzymajmy ich, prawda, bo być może to są jacyś terroryści, powołamy się na ten przepis o ustawie antyterrorystycznej, zatrzymamy ich, zobaczymy, jak coś śledzimy, dokładnie przejrzymy ich komputery i tak dalej. No nie jest to uczciwe, znaczy nie jest coś, co można by jakoś, jest na pewno ograniczenie wolności prawda, tych osób, aczkolwiek no, to jest druga sprawa, czy państwo Hmm. czy państwo ma prawo tak profilaktycznie sprawdzać swoich obywateli, żeby być może ustrzec się przed jakimś kolejnym atakiem terrorystycznym czy przed kolejną tragedią, bo musimy pamiętać, że dzutychczycy są na tym punkcie dosyć usuleni, bo jakby nie patrzeć, parę lat temu 200 osób zginęło tam e, od wybuchu bomb w metrach. Czyli no, ich ostrożność jest no, jakby nie patrzeć, dosyć uzasadniona. Ja jestem właśnie ciekaw najbardziej narodowości aresztowanych osób, czy, czy byli to na przykład profejczycy, którzy z jakichś powodów zostali posądzeni, że być może być może mają związki z grupami terrorystycznymi, czy to byli prawda ludzie pochodzenia arabskiego bądź też e, pochodzący z innych części Bliskiego Wschodu? Nie sądzi Pan jednak, że y, takie profilaktyczne aresztowania na zasadzie zabi z, aresztujmy złodzieja, żeby coś nie ukradł? są bardzo łatwe do wykorzystania w celu na przykład likwidacji niewygodnych osób. Słuchaj, nie sądzę, żeby oni zostali zlikwidowani, natomiast prawda jest taka, że tu nie mówimy o złodziejach. Likwidacji, Słuchaj. przepraszam, likwidacji w sensie, nie w sensie likwidacji fizycznej, tylko w sensie likwidacji osób, które są niewygodne. Ale w sensie, ja ja to już jest... To już jest likwidacja, dlatego że osoba aresztowana nie będzie mogła prowadzić na przykład działalności antyrządowej. No. To jest tak, jednak jest tak powiem dylemat, przed którym na pewno też stoją politycy, czy, czy prawda jacyś urzędnicy tam tych służb specjalnych, no bo tu jednak nie mówimy o, o złodzieju, którego będziemy aresztowali, aby czegoś nie ukradł tylko tu ewentualnie mówimy o terroryście, który się w każdej chwili może wysadzić, zabijając 30 innych osób. Wiadomo, że no to stawia najróżniejsze dylematy etyczne, moralne, problemy etyczne, moralne. No, natomiast nie możemy mm, nie możemy do końca mieć z tego za złe z służbą specjalnym, że w ten sposób działają, bo gdyby tak nie działały, to w pewnym momencie można się obudzić prawda z ręką w nocniku. Dużo ciekawsze... No, tak, no, ale... mm, no tak, ale sam pan chyba dostrzega ten fakt, że Wojna z terroryzmem, jak na razie, pochłonęła bardzo dużo ofiar. I to ofiar y, wojny, y, która w zasadzie, jak na razie, y, nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów dla świata. Natomiast przyniosła bardzo wiele ograniczeń y, dla obywateli. Ja tutaj nie podzielam pańskiego optymizmu. Mówi pan, że to służby specjalne się tak troszczą o nas. Tymczasem ja widzę, że na przykład na y, lotniskach, dzięki, w cudzysłowie, dzięki wojnie z terroryzmem, można inwigilować y, ludzi w sposób, w jaki jeszcze się nie śnił y, nikomu parę lat temu. Y, w związku z wojną z terroryzmem y, przeprowadza się różne ustawy, które umożliwiają y, zwykłą cenzurę w mediach, w internecie i w innych, w innych miejscach. Także moim zdaniem wojna z terroryzmem jest tylko i wyłącznie świetnym pretekstem do tego, żeby ograniczyć naszą wolność. Ja Jak pan to widzi? Inną. Ja mam trochę inną opinię na temat całej wojny z terroryzmem. Bardziej tu hmm. Bardziej niż na temat ograniczenia wolności, która na pewno nie jest szczególnie potrzebna, że tak powiem, polityką i tak dalej. To nie ma dla niej większego znaczenia, że my jesteśmy wolni w tą stronę, czy w tamtą. Dla nich dużo większe znaczenie ma dostęp do dużych do ropy naftowej i po wpływy polityczne w różnych częściach świata. I no, to było przecież bardziej e, wojny z terrorem, niż, niż faktyczne zagrożenie tym terroryzmem. Jakby nie patrzeć w zamachach tam, w nie giniasz tak wielu ludzi, ilu giniasz w wojny chociażby, czy działam wojny. Natomiast, to się często mówi o tych właśnie, prawda, ograniczeniach wolności i tak dalej, ale ja jakoś nie wiem, ja osobiście tego nie dostrzegam, jak, nie wiem, nie czuję się strasznie zinwigilowany stojąc, czekając na naskuch samolot, prawda, na lotnisku. Tak samo, nie wiem, nikt nie podsłuchuje moich rozmów, a przynajmniej nikt nie, nie pukał do drzwi w związku z jakąś posłuchaną rozmową, czy coś takim. Tutaj bym tak nie uderzał w tą nutę, Takiej paniki, prawda, że tutaj ograniczałem naszą wolność, bo, bo tak naprawdę ja tego nie odczuwam. Pan tego nie odczuwa, tak, ale dosyć głośno ostatnio było o protestach przeciwko wprowadzanym reformom. Czy sądzi Pan w związku z tym, że te protesty przeciwko między innymi właśnie pakietom w internecie, przeciwko temu, że Unia nakłada obowiązek na dostawców internetu, żeby wszystkie rozmowy nagrywać i przechowywać te dane przez dłuższy czas. Czy te wszystkie protesty w takim razie, bo z tego by wynikało, są bezsensowne? Bo Pan twierdzi, że nie odczuwa Pan żadnego ograniczenia wolności. Wierzy Pan w to, że te wszystkie zabiegi mające rzekomo ochronić nas przed terrorystami są faktycznie czynione w dobrej wierze. Czy dobrze Pana zrozumiałem? No nie do końca. Z tym, że to też nawiązuje do tych ostatnich prawda um, najróżniejszych e, protestów i tak dalej. No też, prawda mieliśmy ten o tych całych pakietach i tak dalej, ale jednocześnie nikt nam nie powiedział, nikt nam nie wskazał dokładnej dyrektywy, która wskazywałaby na e, na, na to, że oni chcą wprowadzić takie takie Bo tak to, wiesz, można... Powiedzieć. Każdy może coś powiedzieć, że o teraz Unia będzie głosowała na jakąś tam... Wymyślmy jakąś bzdurę, nie, nie wiem, że po prostu będą wybierali kobiety na, na lotniskach do naga, żeby zobaczyć e, zobaczyć, czy nie są terrorystkami, prawda? Czy nie przynoszą jakichś ładunków wybuchowych. I wtedy podajemy prawda, jakiś link do dokumentu, który liczy, no tysiąc stron, czy setki setki stron, których nikt nie przeczyta dokładnie, żeby znaleźć, prawda, ten paragraf mówiący o tym, że kobiety będą rozbierane w celu przeszukania czy znalezienia bomb, To bardzo łatwo zasieć jakąś panikę, która no, czasem jest nieuzasadniona, dlatego nie podobały mi się za bardzo te protesty ostatnie, ponieważ organizatorzy nie zadbali o to, żeby dokładnie pokazać, który przepis mówi o tym, że coś takiego zostanie wprowadzone. Bez tego to... No, tu można w na najróżniejszą stronę szukać, prawda, Jakichś konspiracyjnych teorii, być może to, nie wiem, organizacje, organizując te protesty, chciały się wypromować coś takiego, no to nie było dobrze zorganizowane, więc ja jednak tutaj bym nie panikował w ten sposób. W momencie, gdy naprawdę będziemy mogli poczuć na, na sobie wzrok wielkiego brata, wtedy możemy zacząć o, o tym rozmawiać, ale bez paniki. To jest tak moim zdaniem. Ja tutaj na razie paniki nie widzę, natomiast Widzę, że władza próbuje wszystkimi sposobami nas zindigilować, że powstają ustawy, które sprawiają, że wolność jest właściwie już tylko pustym frazesem. Dziękuję panu za rozmowę. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. A teraz przejdziemy do działań organizacji Children's Food Campaign, która uznała za szkodliwe dla zdrowia dzieci lwią część sprzedawanych produktów w brytyjskich hipermarketach. Filip, czy uważasz, że produkty spożywcze dostępne w hipermarketach i przeznaczone dla dzieci są zdrowe? Tak, to znaczy... Z pewnością nie da się powiedzieć, że produkty te były zdrowe dla dzieci. Przynajmniej większość z nich, tak jak wyszło w tym raporcie, tej organizacji. Głównym, główną przyczyną tego jest przede wszystkim duża zawartość cukru. Chyba każdy zauważył, że dzieci teraz bardzo dużo jedzą cukrów, począwszy od cukrów, które znajdują się w napojach skończywszy na tym jakieś żelki i tak dalej. Te nowoczesne wytwory chemiczne. Tak więc cukry są bardzo szkodliwe i sprzedawanie ich w hipermarketach powoduje właśnie takie, takie potem skutki, że coraz więcej dzieci choruje na różne choroby. Jest coraz więcej jakichś pośledzeń typu typu przykładowo, nie wiem, wypadanie zębów w bardzo młodym wieku. No i cóż, by tu dodać. W tym raporcie, z tego co słyszałem, to jest też mowa o tłuszczach nasyconych, że one też są szkodliwe. Ja bym się do końca z tym tak nie zgodził, ponieważ tłuszcze nasycone, w przeciwieństwie do cukrów, są bardzo potrzebne dzieciom, szczególnie na takim etapie rozwoju wieku tam paru lat właściwie do 18 lat można powiedzieć nie można do tej pory rezygnować z tych tłuszczów nie można też być promować wegetarianizmu w takim okresie bo z tego co wyczytałem na tej stronie tej organizacji to jest tam dużo właśnie na temat promowania wegetarianizmu a wegetarianizm właśnie nie do końca jest korzystny dla dzieci. I więc wracając do... Dobrze, Filip. Dobrze, dziękuję Ci za tutaj wykład na temat tłuszczy. Ja natomiast chciałbym się spytać Ciebie, jak skomentujesz fakt, że coraz więcej dzieci ma różnego rodzaju alergie, a nawet już kilkuletnie dzieci mają nowotwory. Czy uważasz, że, że nie ma związku pomiędzy dostępnym jedzeniem i stylem życia, jaki jest promowany przez wielkie korporacje, a zdrowiem dzieci? Czy to zupełnie pozostaje bez związku? Czy to, czy, czy ten fakt, że żyjemy w świecie, w którym liczy się to, że na przykład posiłek jest po prostu musi być ładnie podany i, i szybko musi być podany. Czy to nie ma żadnego wpływu na zdrowie dzieci? No tak więc, jak już wspomniałem, różne choroby, różne dolegliwości, alergie są przede wszystkim spowodowane przez złą dietę. Dieta, dobre odżywianie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka, w rozwoju nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. I jeżeli chodzi o alergie, to z pewnością wiele z produktów, które są sprzedawane w owych hipermarketach, czyli te jakieś słodycze, przeróżne i inne, podawane w nadmiernych ilościach mogą powodować choroby, alergie i ogólnie zaburzenia, zaburzenia wszelkie pracy organizmu. Tak samo jak i zaoburzenia psychologiczne, bo to też staje się coraz większym problemem we współczesnej cywilizacji, to znaczy dzieci mają różne pro problemy z zachowaniem typu ADHD. No właśnie właśnie właśnie. Zatrzymajmy się tutaj chwilę na, na, właśnie na temacie problemów z zachowaniem. Mówi się ostatnio na szczęście, że glutamina sodu a także inne dodatki dodawane bardzo często do żywności właśnie dla dzieci powodują wzrost właśnie nadpobudliwości a nawet niektórzy mówią że podawanie tych dodatków w takiej ilości może powodować ADHD co na ten temat sądzisz Filip No z pewnością glutamina sodu nie jest to żadna zdrowa substancja i moim zdaniem nie powinna się w żadnym w wypadku podawać jej młodym, najmłodszym. Tak samo jak z aspartamem ma się rzecz. Aspartam, czyli taki słodzik, również jest bardzo szkodliwy. Nie powinno się tego podawać dzieciom, dorosłym zresztą też, ponieważ jest m.in. rakotwórczy i wywołuje różne choroby z tym związane. Co do, ogólnie co do diety i jej wpływu na zachowanie, to można odnieść wrażenie. Powołałem się w tym momencie do doktora Westona Price'a, to był taki stomatolog, który na początku XX wieku badał różne takie nieskażone nowoczesną cywilizacją kultury i ją odkrył on właśnie że ich sposób życia, ich dieta ma ogromny wpływ na ich zachowanie, na ich wygląd itd. I generalnie chodzi o to, im mniej przetworzona jest żywność, tym lepiej. Czyli jeżeli miałbym doradzać rodzicom, to przede wszystkim zrezygnować z takich bardzo przetworzonych produktów, jakie spotykamy w hipermarketach i podawać dzieciom jak najmniej przetworzone produkty, czyli owoce Aha. świeże i tak dalej. Wtedy można, w... można zapomnieć już o różnych chorobach tego typu. Dobrze, Filip, ale nie sądzisz, że dzisiejszy styl życia, który niestety narzuca nam pewne tempo, uniemożliwia zdrowe odżywianie się? Czy, czy nie sądzisz, że rodzice, którzy gonią w tej chwili tylko i wyłącznie za pieniędzmi, co nie jest ich winą, dlatego, że muszą funkcjonować w tym systemie jakoś, czy ten, czy ten styl życia, czy, czy korporacyjny styl życia, można go tak nazwać, nie wymusza podawania właśnie szybkiego jedzenia, jedzenia wszystkiego bardzo szybko, bo jak wiemy, Jedzenie, sposób jedzenia też ma wpływ na zdrowie. Czy nie uważasz że właśnie, że ten cały system jakby wyklucza możliwość zdrowego odżywiania się? No na pewno każdy z nas spotkał się z faktem, że nie zawsze jest czas, żeby przygotować sobie jakiś miary zdrowy posiłek, tylko czasem trzeba pójść do tego McDonalda czy tam do KFC, kiedy nie ma, nie ma czasu. No niestety taka jest nasza cywilizacja, taki jest nasz styl życia. I z hmm. czyli, ten... możemy, czyli możemy powiedzieć, że jest to takie błędne koło, samo nakręcająca się maszyna. W związku z tym um, może doradzisz coś? W jaki sposób można dzisiaj, pomimo tempa w jakim żyjemy i, i pomimo tego, że nie mamy wpływ, wpływu na to tempo, czy można jakoś dzisiaj mimo wszystko odżywiać się zdrowo? No To znaczy, powiem, jeżeli chodzi o dzieci. Dzieci jeszcze nie chodzą do pracy... Jak wiadomo i nie trzeba ich wysyłać do McDonalda czy KFC, ponieważ mają taki styl życia szybki. Więc na miejscu rodziców ja bym zdecydowanie nie zabierał ich do wszelkich restauracji typu fast food. A jeżeli chodzi o dorosłych, no to w, no ciężko w niektórych przypadkach unikać fast foodów choć zdecydowanie dużo ludzi zdaje sobie sprawę z ich szkodliwości. Można doradzić w tym momencie, no nie żeby wziąć ze sobą jakieś warzywa, owoce jako takie drugie śniadanie, żeby nie, po prostu nie mieć już tej potrzeby, żeby wyjść w pewnym momencie do tego fast foodu. Pytanie Dobrze, film, ale jeszcze zatrzymajmy się przy jednej rzeczy. Doradzasz rodzicom, żeby nie zabierali swoich dzieci, swoich pociech do McDonalda KFC, a czy wiesz, że e, urodziny w McDonaldzie są pewnym takim już rytuałem dzisiaj i że w zasadzie trudno jest nie zabrać dziecka, które widzi, że jego koledzy na przykład idą do McDonalda, czy do KFC, czy, czy, czy w jakieś inne miejsce, ponieważ mogą wynikać z tego pewne rodzinne nieporozumienia, to jest raz, a dwa, że, że to jest pewien trend, że to nie jest tak łatwo powiedzieć stop, ja dzisiaj... Nie wchodzę w ten system. Ja dzisiaj odżywiam się zdrowo. Ja dzisiaj chodzę tylko i wyłącznie e, do jakichś barów, które e, robią porządne jedzenie, czy też gotuję sobie w domu, zwłaszcza jak się ma dziecko. Jest to trudne, dlatego że dziecko widzi reklamy, dziecko ogląda telewizję, widzi tam promowany pewien styl życia. Jak ty chcesz, jak doradzisz, żeby rodzice... E, ten właśnie trend do, do niezdrowego, szybkiego żywienia yy, potrafili u, u dziecka jakoś, nie wiem, ukierunkować inaczej dziecko, żeby inaczej jadło, inaczej się zachowywało, bo nie jest to takie proste po prostu zabronić. Czy masz na to jakąś gotową receptę? No to znaczy w tym momencie już wchodzimy w strefy polityki korporacji, która, które starają się za wszelką cenę nakłonić dzieci rodziców do korzystania swoich usług. Tak więc w tym momencie staje się to bardzo trudnym, jak już wspomniałeś, żeby zabronić dzieciom chodzenia do McDonalda czy do innego. No w tym momencie pozostaje jedynie edukacja takich dzieci, czyli mówienie im, że jest to niezdrowe i żeby żeby po prostu nie kierowali się tym, co jest w reklamach, ponieważ nie zawsze może być to prawda z kwestią. Mm, bardzo, tak, bardzo mnie zaciekawiłeś tą edukacją właśnie, więc wybacz że ci przerwę. Ale mam pytanie, jak można edukować w takim razie nie tylko dzieci, ale w ogóle ludzi na temat zdrowego jedzenia, bo y, informacje dostępne są w zasadzie wszędzie, można o nich poczytać w internecie, można kupić książki, a mimo to ludzie wybierają. Yy, niestety ten niezdrowy styl życia. Nie mówię, że wszyscy, ale duża, duża część ludzi wybiera właśnie ten styl życia szybki, yy, pełen właśnie fast foodów i, i, i tego typu jedzenia. W związku z tym, Filip, jak byś sobie, yy, jak sobie wyobrażasz właśnie tą edukację? Yy, jak byś swojemu dziecku załóżmy przekazał to, że, że jedzenie w KFC jest niezdrowe? pomimo, że jest trendy, pomimo, że, że, że koledzy jego jedzą. Jakbyś, to, jakbyś właśnie tą edukację starał się przeprowadzić? To znaczy, w tym wieku, kiedy dziecko już jest podatne na reklamy i na rzeczy, w tym wieku już zazwyczaj chodzi do szkoły i moim zdaniem to szkoła przede wszystkim powinna edukować dzieci pod tym względem. Już w pierwszych klasach podstawówki powinno uczyć się tego, jak się zdrowo odżywiać. I to moim zdaniem, oprócz tego, co mówią rodzice, powinna być podstawa yy, właśnie edukacji dzieci. No niestety, jak no. wiadomo, tak nie jest. No dobrze, no w szkole też mówią, żeby nie pić alkoholu, żeby nie brać narkotyków, a mimo to ten problem wśród młodzieży raczej narasta niż spada. Czy uważasz, mhm. że, że, że to jest droga właśnie do edukacji? Czy, czy, czy właśnie poprzez szkołę yy, można zmieniać jakieś yy, żywieniowe przyzwyczajenia dzieci? No tak, to znaczy to już jest kwestia samej metody nauczania. Bo dzisiaj generalnie to jest, yy, przede wszystkim ta metoda opiera się na zakazywaniu dzieciom różnych rzeczy. A jak wiadomo zakazy, zakazy yy, nie zawsze wtedy skutkują, ponieważ jak wiadomo zakazania WOLC najlepiej smakuje. Więc ja bym zmienił podejście, żeby nie zakazywać tego po prostu, tylko uświadamiać yy, na negatywne skutki poprzez mm -hmm, dziękuję bardzo nowych metod edukacji. Dziękuję. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Teraz omówimy doniesienia Centrum Informacji Anarchistycznej na temat zmiany nazwy świńskiej grypy która została zalecona przez Światową Organizację Zdrowia. Co o tym sądzisz, Janusz? E, no, jakby to powiedzieć, zmiana nazwy nie wydaje mi się w ogóle sensowna, skoro tylko dlatego chcą ją zmienić, że poprzez jedzenie wieprzowiny nie zarazimy się tą świńską grypą. Bo pytanie jest, e, w jaki sposób się w ogóle tą świńską grypą zarazimy? E, czy przez jedzenie... E, wieprzowiny, która jest gotowana czy smażona przez nas w temperaturze powyżej 100 stopni? No raczej nie, nie sądzę. Wydaje mi się, że ten wirus zginie w takiej temperaturze. A czy jesteśmy się w stanie zarazić od świni poprzez powietrze? No tego nikt nie wie. Więc zmiana nazwy nie wydaje mi się sensowna. No tak, ale z tego co mówisz, świńską grypą można, z tego co ja wywnioskowałem, zarazić się tylko w takim razie poprzez kontakt ze świnią, tak? No Czyli, tak albo z drugim człowiekiem, który jest zarażony, tak? No właśnie, No w związku z tym jestem ciekaw, dlaczego organizacja zdrowia aż pokusiła się, Światowa Organizacja Zdrowia pokusiła się aż o zmianę nazwy. Wiadomo, że dzisiaj taka zmiana nazwy będzie problematyczna dosyć. Bo już wszyscy kojarzymy tą grypę z nazwą Świńska Grypa i teraz zmiana nazwy w zasadzie nic nie da. To każdy już będzie wiedział, że chodzi o Świńską Grypę. No, w dodatku weszło to właśnie w nasz slogan potoczny o tej Świńskiej Grypie mówić nawet na ulicach, także... Zmiana nazwy, no rzeczywiście nic nie da. Ona i tak będzie używana. Aha. Twierdzisz, że o świńskiej grypie mówi się już na ulicach. Tymczasem wiemy, że od stycznia nie zachorowało na nią zbyt dużo osób. Powiedziałbym, że zachorowało mniej niż 100, ile pamiętam. Czy nie uważasz, że ta jakby... Taka, taki strach przed świńską grypą jest sztucznie nakręcany przez media. Ja bym tutaj raczej zadał troszeczkę inne pytanie. Czy media, nakręcając właśnie tą pandemię świńskiej grypy, mają na celu informowanie nas o niebezpieczeństwie, z jakim się to wiąże? Czy po prostu jest to w ramach jakichś interesów? Ktoś po prostu chce na tym zbić jakiś interes. Czy uh -huh. na przykład właśnie korporacje farmaceutyczne nie mają w tym jakiegoś y, interesu na przyszłość? No, na przykład wprowadzą nowe szczepionki czy y, jakieś leki na tą śliską grypę. Uh -huh. no właśnie się zastanawiam. Jest tyle chorób, na których można zarobić. Czemu akurat te wielkie korporacje Chcą zarobić na chorobie, która zbiera tak małe żniwo. Zastanawiam się je jedno, czy, czy tutaj tylko i wyłącznie, na pewno chodzi o zarobek, ale czy tylko i wyłącznie chodzi o zarobek? Czy nie jest to związane z jakimiś planami y, zmierzającymi do y, kontroli nad światem, do poszerzenia ekspansji przez niektóre państwa? Czy nie ma tu drugiego dna? Czy mógłbyś się na ten temat wypowiedzieć, jak ty to widzisz? Hmm. Czy to jest akurat yy, jako, czy ta pandemia jest nakręcana przez media po to, by jakoś zwiększyć kontrolę y, ludności? No raczej nie sądzę, chociaż możliwe, że by, by może, można było wprowadzić jakieś prawo, które by kazało kontrolować zdrowie świn przez administrację y, państwową, tak jak na przykład to było parę ładnych lat temu z... Y, chorobą wściekłych krów, kiedy komisje zostały wysyłane do różnych e, przedsiębiorstw rolniczych, w których były hodowane krowy. Czy to nie ma właśnie na celu e, powiększenia jakiejś kontroli nad nami e, w kwestii właśnie hodowli świnia? Albo w... no, myślę, wydaje mi się, że to może być e, taki powód. Ja podzielam Twoje obawy. Mogę jeszcze powiedzieć, że nie tylko może to być kwestia świń, ale również kwestia naszej wolności. Dlatego, że gdy ta choroba się rozwinie, a wraz z nią rozwinie się, można powiedzieć, taka trochę histeria, będzie można wówczas wprowadzić pewne ograniczenia pod pozorem, na przykład, tak jak zawsze się to robi, pod pozorem dbałości, o nasze zdrowie bądź nasze bezpieczeństwo. Natomiast ludzie, którzy będą przestraszeni panującą pandemią, zaakceptują pewne ograniczenia wolności, czy też nawet ograniczenia poruszania się w związku z tym, że będą chcieli uniknąć zarażenia, czy będą chcieli uniknąć zarażenia przez osoby im bliskie. Czy sądzisz, że to jest dobry trop? Czy sądzisz, że aż tak dalece można podejrzewać władzę o złe zamiary? Myślę, że ta pandemia grypy może też mieć na celu na przykład wprowadzenie szczepionek. Po prostu władza nie tyle chce nas inwigilować coraz bardziej w ten sposób, ale chce po prostu dać kolejny sposób nabijania portfeli właścicieli korporacji farmaceutycznych. To na pewno. Korporacje farmaceutyczne mają na pewno interes w tym, żebyśmy chorowali, a nie byli zdrowi. Tylko pytanie teraz, czy nie wystarczy im dochód, który mają w tej chwili z różnych chorób. Wiadomo, że chorób cywilizacyjnych jest bardzo dużo. Również, jak wiadomo, jest wiele chorób zakaźnych, które zbierają spore żniwo. Wiele osób się zaraża. Czy nie sądzisz, że gdyby była to tylko i wyłącznie chęć zysku, to raczej by nie wymyślali nowej choroby, która jak na razie dotknęła małą liczbę osób? Myślę, że mogę podzielić Twoje zdanie w tej kwestii, że rzeczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o nasz bo interesy korporacji. Rzeczywiście może to być sposób na wprowadzenie coraz to nowych przepisów, które będą nas inwigilować. Na przykład kontrola zdrowia świn. To jest może taki mało drastyczny przykład, bo te prawa mogą być naprawdę bardzo restrykcyjne i ograniczyć zdecydowanie naszą wolność. Uh -huh. A jakich praw mógłby, moglibyśmy się spodziewać w związku ja, jakich, jakich praw moglibyśmy się spodziewać w związku z tym, że ta grypa będzie coraz bardziej postępować? Czyli co władze mogłyby zrobić w związku z tym, że ta grypa szaleje? Jakie ograniczenia na nas nałożyć? No nie wiem, mogą to być na przykład przymusowe szczepionki na świńską grypę. Wiadomo, nikt, nikt nie obawia się w sumie chyba tutaj w Polsce zarażenia tą grypą, a jednak społeczeństwo by i tak zaakceptowało wprowadzenie tych szczepionek, jeśli w ogóle takie zostaną wymyślone. No ale jakie inne jakie inne ograniczenia by mogli wprowadzić oprócz szczepionek, przymusu szczepionek, czy przymusu kontroli raz do roku zdrowia świń? No nie wiem, ciężko mi to w tej chwili powiedzieć. Dziękuję bardzo za, za wywiad. Do usłyszenia. To była audycja 7 dni z wolnymi mediami. Dziękujemy. Moimi gośćmi był Filip Czarnecki, Janusz Korczyński, Michał Staniul. Do usłyszenia.